Ta ka Ne pomes marne pomes uh. nic nie Nie więcej, niż udźwigniesz. Tak, nie więcej, e. niż dziwieniesz. O.J.? Okay. Nie. Przecież jeszcze nie ma pełni. Obudziłeś mnie dzień przed czasem. O nie. Nie no, chyba nie powiesz mi, że jesteś dość głupi, żeby próbować mnie okraść. RJ, teraz będę musiał cię pożreć. Błagam, przecież ja to wszystko robię, żeby wyżywić rodzinę. Tylko, że ty nie masz żadnej rodziny. Owszem, jednoosobowo. Mm. Nie, nie, nie, nie! czekaj, czekaj, ciekaj! Zobacz, to war w tak? Czyli w zasadzie nic nie ukradłem. O, o nie! Ale bo... Czekaj, czekaj! Ja to wszystko odzyskam! No dokładnie. A jak mnie zjesz, to sam się będziesz martwić. A ja to odzyskam. Cały pakiet. Nawet czerwony wózek? Czerwieńszy! Au! A niebieską chłodziarkę? No ale przecież! Obowiązkowo! Koniecznie niebieską? Tak. I pamiętaj o Pyrka. Najlepsze chipsy na świecie. Kto pyrki raz je, ten wie, że nie powie już nie. To prawda, choć jakże bolesna, ale wiesz co ci powiem? Załatwię ci opakowanie rodzinne, rozmiar duże XXL. Poszerzyli ofertę? Szczerze w to wierzę. Niech ci będzie, Ardżey. To ja ponownie uderzam w Chimę, a jak księżyc będzie w pełni, otwieram piękne oczy. A ty módl się, żeby wszystkie moje graty były tam, skąd mi je zabrałeś. Ale kiedy ty tu już za tydzień, nie ma szans, żebym sam jeden... Dzień wystarczy. Zorganizuję wsparcie. Jak przyjdzie pełnia, mam mieć swoje graty. I nawet się nie zastanawiaj, czy nienawiać, bo jeśli tylko spróbujesz, to znajdę cię na końcu świata i zatłuchę. Dokładnie. Tylko wiesz, tam niczym się nie przejmuj, ja to załatwię. <grystanie> Za tydzień to zobaczysz. Jeszcze się będziemy śmiać z tego wszystkiego, no. ta? <grystanie> How great I am gotta tell myself yeah i'm the man looks grim right now but pretty soon we'll be laughing about it oh and it's all right yeah it is i swear you'll see yeah it's all right cause i've always got my family of me It's not a first might be the last <gülüyor> Jaka zimna, jaka zimna! I to akurat tam, gdzie nie mam pancerza. O, e. o, rany. Wiosna. O matko, czyli do zimy tylko 274 dni są? Pobudka! Wstawać! Zima się skończyła! O! Cześć, Vern! A no co tam, Hamil? Nic, tylko siku muszę! Aha, tylko pamiętaj, nie do wodopoju! No już, szybko! Wstajemy, jest wiosna! A to znaczy, że jest sporo do zrobienia? A, skończyłem! O! Nie! Czekaj! No dobra, moi państwo, wstajemy! Przecież nie będę was wyciągał! Lepiej się zastosujcie! Przez całą zimę coś we mnie dojrzewało i za chwilę się tym z wami podzielę! No. Dzięki, Stella! A, takie małe wiosenne porządki. No wiesz, wietrzenie to moja specjalność. Dzień dobry. No czołem towarzystwo. Nie ma to jak pierwszy wiosenny poranek, co? O, mamciu, ale jestem rozbita. No właśnie widzę, że coś masz takie wory pod oczami, skarbie. Igłek i kujek zrywali się dosłownie co tydzień. I jeży jeszcze ku mnie w plecy. Fakt, bo jeży często się jeży. Tak, a już szczególnie kiedy leży. Słuchaj, ty wiesz co? A może dzienną zmianę wezmę na siebie? Olu, to byłoby naprawdę super. No dobra, dzieciaki, słyszeliście mamy, a teraz słuchajcie się mnie z Ojca! No, no, pięknie. Dokładnie to, czego się obawiałem. Gdzie szama? Bo jest jakaś sama bo jestem głodny! Głodny jestem, więc gdzieś jest ta szama, co? Wszystko dawno zjedzone, Chami. Zima, pamiętasz? Więc trzeba pójść i poszukać. No o, przecież! Zakopałem żołędzi i przecież nawet wiem, gdzie. Zaraz wracam. Ciii, To tylko śnieg, tato. Tak, ale mógł być drapieżnik. Ale to całe zgrywanie trupa to taki... Heder, ile razy mam ci tłumaczyć? To jedyna obrona, jaką oposą dała natura. Umieramy, żeby żyć. Chłopcy, ja tu rządzę, jasne? Więc bez popisu. I ty też powinnaś sobie w końcu kogoś znaleźć. Dobry chłop to skarb. W końcu sobie znaleźć. O -o. W końcu sobie znaleźć. O, mamciu, po co ja to A mówię? A czemu wam się wydaje, że ja chcę chłopa, co? Jestem porządną skungską i mam swoje wymagania, więc jak znajdziesz chłopa, który ma wnętrze, umie wychować dzieci i przede wszystkim stracił wech, daj znać. Patrzcie, je nie? Właśnie, i chyba wiecie, co to, co to oznacza. <grym> Jeszcze momencik, Hami. Po toż to znaczy, że od śmierci głodowej dzieliło nas dziewięć jagudek. <grym> Przepraszam, może trochę przesadziłem. Nie tyle śmierci, co poważnych skurczy żołądka. <grym> Jeszcze nie skończyłem, Hami. Smacznego, Lu. Dzięki. Hej, maluchy. Pa. I dlatego muszę powiedzieć, nie skończyłem chemię, jak masz taką straszną potrzebę iść. No dobrze, wracając do tematu, to niewiele brakowało. I dlatego w tym roku musimy napełnić miżarnie. Po samiutki brzeg, tak? Pokładnie. Po samiutki brzeg. Czyli co teraz będziemy robić? Zbierać. A co będziemy zbierać? Jedzenie. Głaś. Supermowa, porwałeś mnie. No dobrze, hemi. Ha? Co się stało? Ale że gdzie? Myślałem, że chcesz nam coś powiedzieć. Hm? Co to było, co to było, co to było, skup się Czekaj Mam to już na końcu języka A tak, tam jest coś strasznie dziwnego, że normalnie pierwszy raz widzę jest strasznie straszne za mną Okej, okay. no chodźmy zobaczyć to strasznie straszne coś No tak, no to chodźmy, tak? A, hmm. robią zapasy Hamień, to gdzie to twoje A oh. A, to dziwne zjawisko To nie ma końca! Hej! I z tamtej strony też nie ma go. Mamciu, mam. Mamciu mam, mam to dobre słowo, skarbnik. Pierwszy raz w życiu widzę coś takiego. No ale to co to jest? Helder, nie! Moje się. Ja też mam. To nic takiego. To tylko taki... Co to jest, Lu? Ja? No więc to jest taki, taki zgoła, Vern? Um, tak, no to taki najwyraźniej jakby zaroś. Ja to chyba mniej bym się bała, jakbym wiedziała, jak to nazwać. Nazwijmy go Edward. Edward? Edek zdrobniale. W sumie może być Edek. No, Edka to mniej się boję, tak. O, wielki, potężny Edwardzie! Czego ty chcesz? Wiesz, on chyba nie umie mówić. Wszystko słyszałam, mój panie! Aaaa! Proszę mi tu natychmiast przejść. Jak trzeba. Chami, co ty zwariowałeś? Kiedy Edward się gniewa. To mówił ktoś po drugiej stronie Edwarda. To znaczy, tej zarości. To znaczy, a raczej... Słuchajcie, jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać, co to właściwie jest i o co w tym wszystkim chodzi. Zaraz tam pójdę i sprawdzę. Oj, jaj, jaj. Edward No dobra, Edek, sam się o to prosiłeś. Stella, czekaj, nic mnie nie pożarło. Potknąłem się i... <grym> Także się idę rozejrzeć. A wy się stąd nie ruszajcie. Nie. Oh. atleci Kolego Cześć! O Ha Ha! Ha! dobry, wybierz funkcję to nowo? Ha! Jasne, że mogę gadać, tylko piję kawę. Musieli się podkraść, kiedy my zimowaliśmy i jeszcze to było straszne. Mają takie, takie kółka na noga i jeszcze takie kije i tłukli mnie tymi kijami, jakby to była jakaś chora zabawa. Było odwalić kitę, trzeba się było położyć i zdechnąć. Tato. Ale nie to jest najgorsze. Zniknęła połowa lasu. Ach, stare dęby i krzaki z jagodami. Teraz ich po prostu nie ma. O, mamciu, to co my będziemy jeść? Nie mam pojęcia, ale wiem jedno. Wszystko się jakoś ułoży pod warunkiem, że nikt nie przekroczy granicę Edwarda. To się nazywa żywopłot. Nie ma się czego bać, mój płaci przyjacielu. To tylko brama do nowego, lepszego życia. tak właściwie to żółwie są gadami. Ale nie szkodzi, to częsta pomyłka. A ty jesteś... Ło, gdzie moje maniery? Mówcie mi, RJ. A! Nie żebym był w Ściepski czy coś, ale chcąc nie chcąc coś usłyszałem i sądzę, że mogę rzucić nieco światło na sprawę tego żywopłotu i tak dalej. W skrócie. Gdzie kiedyś była dzicz czy głusza, tam dzisiaj mamy 50 akrowe osiedle marzeń z całodobową ochroną internetem. Z wyjątkiem jednej małej wysepki, na której mieszkacie wy. Ale nie, nie, to właśnie bardzo dobrze. Wyzimy, przesypiacie, tak? Gromadzicie zapasy żarcia, gdzieś tam je upychacie, tak? Ehe, w tej tutaj kłodzie. Pami. Poważnie? W tej kłodzie? W tej wielkiej jak jaskinia kłodzie? I to po samiusieńki brzeg. Ozi. A tak z ciekawości, długo to trwa? No wiecie, ile wam to zajmuje? 274 dni. Uuu, a co powiecie na tydzień? Przecież to niemożliwe. Właśnie, że ze mną to możliwe. Tak, tak, wy macie konieczną siłę przerobową. Ja tak zwany know-how, a oni mają żarcie. Ile tego żarcia? Góry żarcia, całe morze żarcia. No normalnie kupę żarcia, no. Tak, wiesz co, akurat w kontekście jedzenia to raczej kupą specjalnie jesteśmy zainteresowani. Ja tam nie wiem, dla mnie facet mówi całkiem do rzeczy, może by go wysłuchać. Właśnie, zresztą dobra kupa nie jest zła. Owszem jest. Ogon robi dzyń dzyń. A, a, jest... Nie, nie, nie, nie, zaraz, zaraz, że co i co? Jak zbliżają się jakieś kłopoty, to drży mi ogon. I wiesz, co ci powiem? Wystarczy, że się odezwiesz, a czuję, jakby miał tam wiatraczek. Słuchaj, Vern, tak? Tu naprawdę nie ma nic, czego powinniście się bać, wiesz? Nie, a ja się boję. I mam swoje powody. U. U. Dziś rano jeszcze a. tego nie miałem. A, bo zapuściłeś się tam bez przewodnika, Vern. Nieważne, dzięki, miło, że wpadłeś, ale nie skorzystam. Nie spróbujecie największych przysmaków, jakie w życiu jedliście? Nie. Daj spokój. Nie. Nie skorzystamy. No dobra. Nie ma sprawy. Wszystko rozumiem. Po prostu nie jesteście jeszcze na to gotowi. Co to by? Moi drodzy, cudowne połączenie mąki kukurydziana i opiłków syntetycznego sera, BTA, BHI i glutamin potasu. Znane również jako chipsy. W tym przypadku serowe. Chcę jeszcze... Chcę jeszcze... Serio, No, To jest pycha! Tam wszystko jest pyszne i dlatego tam pójdziemy, dziś w noc! Oto nowe, lepsze życie. To woda! Hey, hey, mama, <gülüyor> <bavirat>. <gülüyor> o. mademciğim. Ya, tam twój ogon? Słuchaj, jeżeli ktoś z mojej rodziny na tym sen to acıyı za to osobiście Bu acıya karşı się de Też daha cesaretin varsa, senin de biraz daha cesaretin Tu widziałeś? Hej, Wernucha! Miałem w kolcach zaplątane kilka źbeł, to wyjąłem, żeby porównać i wiesz, co wyszło? Że po tej stronie trawa jest zwyczajnie zieleńsza. Wern, jesteś pewien, że to tu byłeś dziś rano? No bo wiesz, ten szop to mówi, o, jest że... No dobrze, no przecież ile można bez przesady. No super, że zna fajne sztuczki, ale bez przegięcia. Facet nie chodzi po wodzie. Hej, co tak stoicie? Chcecie jeść czy nie? No co? No. <śmiech> Ej, ale co to jest? To? To tak zwany samochód. Ludzie mają je, bo powoli, acz nieubłaganie, zatracają zdolność chodzenia. Mam ciu jakie to wielkie! A ile sztuk w to maksymalnie wchodzi? W praktyce? Jedna. Hu. Halo? Mówi Gledysza. No, przewodnicząca. Samorządu mieszkańców. A czego? O, to, co to, to jest? Spokojnie, spokojnie, nic się nie stało. To tylko najzwyklejszy człowiek. A oni zwykle boją się Oczywiście nas znacznie bardziej na niż my ich. A zatem... Jeżeli przypadkiem nas zauważą, kładziemy się na ziemi, wystawiamy brzuch i odgrywamy higienę intymną. Uwielbiają to. Według karty praw i obowiązków lokatora, trawa ma być przestrzeżona na 4,7 centymetra, a u państwa ma grubo ponad 0,9. A może już weźmiemy to jedzenie i chodźmy? Poważnie. Mają je? Czy nie? Nie zauważyłeś? Niosła całe pudło. Oni zawsze mają przy sobie jedzenie. My jemy, żeby żyć, a oni żyją, żeby jeść. Może wyjaśnię wam to od podstaw. Ludzie z natury są kanapkożerni. Przy czym samce dodatkowo na nich przesiadują. Dzięki, cześć! Oto urządzenie, którym zamawiają żarcie. A to jeden z odgłosów, który to żarcie wydaje. To z kolei rytualne przekazanie żarcia. A to jeden z rozlicznych pojazdów, którymi żarcie jest rozwożone. Ludzie robią żarcie, biorą, rozwożą żarcie. Oni jeżdżą żarcie, ubierają się w nie. Tym je podrzewają, a tym je schładzają, a tym... A to, to, to, to nawet nie wiem. No i co wyleciało? Żarcie! A to jest ołtarz, to na którym było, czczą swoje to żarcie. To żrą jak zeżrą za dużo. A to robią, żeby móc żreć jeszcze więcej. Wszędzie żarcie. Żarcie. Żarcie. żarcie! żarcie! żarcie! Żarcie! Żarcie! I co? Myślicie, że mają dość? No więc wcale nie. Bo ludziom zawsze wszystkiego jest mało. A co robią z tym, czego już nie mogą zeżreć? wkładają do wielkich, srebrnych koszy. Specjalnie dla nas. O, o, o, ale... Szamanko! O, nieźle, co? Kurcze, to jest genialnie. Nie, nie jest tak, tak, tak, tak. Tak, tak, tak smakuje? <śmiech> e, to jest akurat pielucha. Wiesz, w kontekście kupy, jak wspomniałeś. No, to co powiecie? Miałem rację, czy miałem rację? A to wszystko to dopiero początek. Wiecie, ile oni tego mają w tych pudłach, tych puszkach i torbach? No mówię wam, trzymajcie się mnie, a w ciągu tygodnia zbierzemy tyle jedzenia, że... że... że... że starczy ta niedźwiedzia. A? To takie powiedzonko. Wstać! Włamanie! Włamanie! Wstać! Bo strzelam! Co chce moje maleństwo? Aaaaaa! Co ty wyprawiasz? No, te jest higienę osobistą. Nie! Odwołuję! W nogi! W nogi! To... Wynoście się! Dopiero co przecierałam teraz! Brudne szkodniki! Muszę, muszę się teraz tak wyjścić. Nic wam się nie stało? Wszystko w porządku? Nie warto, I co teraz widzicie? Bo właśnie dokładnie tego się bałem. Ci ludzie tam nas nie chcą, rozumiesz? Oj no, przestraszyła się, to ją poniosło. Takie nic. Takie nic? O, a moim zdaniem takie coś. Stary, pomyśl o tej wyżerce Chyba w sumie jednak warto, a? Za coś takiego warto umierać. Uch. Uch. Ujmy to inaczej. Nie, warto umierać. Dokładnie tak to widzisz. Wiesz, może nasz mały leśny światek to za mało dla gościa, który ma torbę. Co? Jedno ci powiem i to w imieniu nas wszystkich. Nie chcemy mieć nic wspólnego, ale to naprawdę nic z tym, co tam jest. Hej, no co wy? Nawet nie spróbowaliście pączków. Chcecie nabrać sadła? To jest sposób, żeby nabrać sadła. W najgorszym rózby się pocili. O, o, o, okej! Okay. No dobra, przeszpijcie się z tym, tak? No, no i prawidłowo. Jeszcze to obgadamy, tak? Kurde. Już ich miałem.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 Czas minął R.J. Przecież dałeś mi tydzień! Nie! Nie! Jest tak. Stare łapki. Korpus. Czyli jeszcze żyję. Jeszcze żyję. Tak. Dobra, dzieciaki, tatuś was nie zawiódł. Zdrowa, świeża kola! Ale jak ja chcę polka! A ja chcę pizzę! Nie, nie chcę. Świetne! Naprawdę świetne! Owszem, trzeba dokładnie przeżyć, ale serio, to było naprawdę bardzo smaczne. A tak mimo chodem, Kora jest bardzo bogata w błonnik. Um. No, jedno jest pewne, wygląda palce lizać. Pff, a co ty tu jeszcze robisz? No miałem wam pomóc z tym, gromadzeniem na zimę. Posłuchaj, widzisz, wczoraj użyłeś pewnego słowa, kiedy mówiłeś o waszej paczce. Zaczynało się na R. Pamiętasz jak brzmiało? Rodzina? No, no, właśnie. I tym to przeszyłeś mnie na wskroś. Bo widzisz, Vern, ja też to kiedyś miałem. Swój własny kąt, bliskość kochanych istot, pilota na podczerwień. Ale potem to wszystko straciłem, bo po po pojawił się człowiek z kosiarką. O Boż! O! Nie chcę cię! Ty, ty biedny, mordotyna. no, poważnie. Mam ciu Vern. No przecież przyda nam się ktoś do pomocy, no. Człowiek z kosiarką, Vern. Oni też mają. Nie trzeba. To nie wasza tragedia. Powodzenia. Przeżyję. taki czas. Żegnajcie. Nie teraz. Cieszę się, że zdążyłem was poznać. Szkoda, że więcej nie będzie nam dane. Cóż począć? No dobrze, już niech będzie. Hej, RJ! No, mo możesz zostać. Ach, ty gazino, ty! Od razu wiedziałem, że pod tą twardą skorupą kryje się delikatne, wrażliwe ręce. Mogę ci odtąd mówić, wujku, Vern? Są granice, których nie wolno przekraczać. Super. Hami jest pewna sprawa. Pokazać ci, jak rozgryzam żołądź? Pociągająca wizja, Hami, bardzo pociągająca. Ale najpierw chciałbym ci pokazać To. <śmiech> fajne ciasteczko o, oh, oh, oh, oh, oh. Otóż to jesteś śmieć. no jej tak będę tęsknić spokojnie spokojnie bez histerii wiem gdzie można zdobyć ciasteczka tak wyjątkowe że do ich transportu przydzielają mundurową ochronę a teraz dojlowię czy tam dojdą a oto i one. najbardziej pożądane ciastka w kraju słodka druchna krzepki pionier to tylko niektóre tak bo jest ich więcej a co jest najlepsze że mogą być twoje uh -uh. Da! Ej, ej, ej, ej, Hamilton, weź się w garść, kolego. Doceniam twój zapał, ale nie można tak w biały dzień. Ale powiedziałeś, że mogą być moje. I będą twoje, jeżeli odpowiednio pożenimy twoją niespożytą energię i mój strategiczny geniusz. chodzisz w to? Ja, ja, ja, ja, ja. I ja, to ja. jest duch walki. Za mną? A wiesz, że co Johnson jest nie na czekoladę No, co ty? cała bóra dusi się i w ogóle, że na alkoholu... Właśnie. Hej! Ręce precz od tych ciastek. One są moje! A! Achem. Ej, ale ten koleś nie idzie, bo ja nie chcę się dzielić. Czeka mnie jeszcze tyle pracy u podstaw. Dobra, wszystko ci wytłumaczę. Więc tak, skup się. Otoż potrzebna nam jest taka wściekła i kurka ludożerna wiewióra. Poradzisz sobie? O, mogę? Tak. Hemi. O, no bo, he, he, no bo kury to ptaki najwyżej mają grypę. O. Wiewióra. Wściekła wiewióra. A. No dobrze, mniejsza. Najpierw trochę się nastroszymy, a potem jeszcze jak mi to powiedziesz nieco... Zmierżwimy. Uda? Nas nastroszymy ogon, przeeeest! Tak, jeszcze trochę naelektryzujemy. A teraz pokaż mi ten błysk wokół, no dawaj! O, o, a może wybyka ma becadło? Bec... Tommy! Ja cię proszę tylko jedno, żeby się skupił, okej? Okay? Okej. Okay. Świetnie. Ja to, to, to, to, to. Nie, nie, no i tu. Może nie nie, nie, nie, nie. O, świetnie. Oh. Hi, Hi. <laughs> o tak! A teraz idź. Ja będę cię ubezpieczać. No idź! Idź, idź! Psią! Jestem w kurka wiewiórka! Dawaj mi ciacha! Mam się Co to jest? Jena z zjeżony ogon. To wszystkie siekłakurki wiewiórki! Siekłakurki! Boją się mnie. Uważaj. A po co? Ubezpieczasz mnie? O! Nie nie nie nie nie nie nie nie Zignoruj jej i odejdź z godnością. Co tam się dzieje? To ja Wszystko jest pod kontrolą. Wracaj do lasu. To ma być to pod kontrolą? On tam umiera! On tam pracuje. Ja nadchodzę, Chami! Wern, świetne zagranie, stary, ty normalnie masz talent. I co więcej, naturalne warunki. Huh? Oh. Hami, no byłeś niesamowity, no. Ty wiesz, jak mnie przestraszyłeś? Jeszcze chwila i sam bym cię poszedł tłuc książką. Nic ci nie zrobiły? Nie, no przecież że nie. Hami jest twardy, a siniaki się zagoją. Zresztą wiesz, laski lubią blizny. <śmiech> Jakby wiewiórka i chyba się wściekła, czy coś? A, a potem wyskoczył taki obrzydliwy płas i był na kolasa. Żółwie to gady. Ach, no dobrze, dziewczynki. Idźcie do środka, weźcie ciastka, włączcie telewizor i się uspokójcie. Dobrze, mamo. Przepraszam, Janice, ale czy one powiedziały wściekła wiewiórka? O, myślę, że jednak troszeczkę przesadzają. A co, jeśli nie? A jeśli faktycznie szykuje nam się tu jakaś pandemia? Tu się aż roi od szkodników, roznoszą zarazki. Wiesz, jak to może wpłynąć na ceny gruntów? Ta... Wiesz, zostawiłam garnek na ogniu. Muszę lecieć. Jasne. Ty się martw swoimi garnkami, a ja się będę martwić przyszłością tego osiedla i zakłócaniem porządku! No wiem, wiem, ale bez przepychanek wystarczy dla wszystkich. Mam tu coś specjalnie dla ciebie, Penny. O, ciu, ale nam się trafiło. Dzieciaki Jak coś jest takie pyszne, to znaczy, że zdrowe. Czujesz to śmieszne mrowienie z tyłu głowy? No. To właśnie cukrowy haj. To potem ludzie mają taki power, dlatego nie przesypiają zimy. A jak jeszcze wykniecie sobie tego, to zamiast guzdrać się całe lato, uwiniemy się z zapasami w <śmiech> Ej, ej, ej, spokojnie może, co? Ostatnie, czego ci trzeba, to kofeina. A tak supermarket The ovens clean themselves, you don't pay the tap till the last drop So we all ride for nothing Cause this train never stops <laughs> We make a good team, me and you we do, you can scratch my back, you can scratch my back too when everyone is welcome at the party, yeah, people more is more, are we all on board, you don't pay the tap till the last drop, so we all ride for nothing, cause this train never stops. Halo, proszę mi sprawdzić wszystkie pozycje pod hasłem czyszczenie. Czyż ja nie O oh, nie. O. Oh. czego bolało? Mogę go dotknąć? Nie. Biedne, bubu ducha winne zwierzątko. Debbie, Terminy zebrań należy ustalać z zarządem osiedla. Poza tym ulica to nie jest miejsce! Tymi, przynieś z bagażnika saperkę. Wzrok traci ostrość, więdną członki. No nie. Matko! Ty żeś to... przyzywasz mnie w stronę światła? Dalej, dalej, w stronę światła! Ej, słuchajcie, co on robi? Może ma jakiś strzał z mózgu albo coś takiego? Poważnie, tym razem oh, to już oh, przesadziliście. Zostawcie oh, oh, oh, oh, oh. to ja i chodźmy stąd, zanim... Oh, masz refleks, Vern. <grym> Jesteś nienormalny i niebezpieczny! Zengin adamın ne kadar çok parayı var? Çok fazla. Widzicie? I właśnie dlatego zadzwoniłam po czyściciela, żeby je wytłukł, zanim coś im się stanie. Złaźć, mi tam docię to natychmiast. Dobra, to tak jak zwykle. Szybcutko jedziemy, jedziemy, jedziemy. Szybko, uwaga. uważaj. O nie. Jak rozumiem, na terenie osiedla jest problem ze szkodnikami. Jego rozwiązanie stanowi moja osoba. To ja, Dwayne Van Down. Przybyłem. I najwyższy czas. Jutro urządzam spotkanie integracyjne. A jak na razie, to to auto zabiło więcej szkodników niż... Spoko, Maroko kochana. Ach. Osobiście gwarantuję, że na imprezie nic się nie przemknie. Przynajmniej żywego. Nie na darmo zwał mnie czyścicielem. Nie warto, nie warto! To co my tu mamy? Didelphys marsupialis virgini nanus. Jakieś trzykilo wagi? Samiec. Ach tak? Nie wiedziałem, że ma pani dyplom z weterynarii, bo ja mam. On tylko chce, żebyście tak myśleli. Dobrze. Bardzo dobrze. Wszystko I pod już, kontrolą. Już, już, już, już. już, już, już. Tak, znany, tonus Jak się dobrze przyjrzeć, to widać, że oddycha. Aha. Mam nadzieję, że przynajmniej nie cierpi. Ha! ha. Zabito, zabito. Dziękuję za uwagę. Wy no. wspaniali. Ran, mamo. A. No dobrze. Co się trafiło tym razem? Opos, kilka jeży, skunks, szopracz, wiewiórka i płasz właśnie że gad zaraz raczej gad no jak o, dla mnie to była tos po pierwsza klasa byłeś genialny serio publiczność się szalała byłeś wielki stary <śmiech> a z kto było na oscara to ja tylko chciałam powiedzieć że było że było całkiem nieźle szacunek czy kozucha Brawo! Brawo! Brawo! Brawo! Brawo, No, nie zapominajmy o naszym błyskotliwym przywódcy, dzięki RJ. Dziarowate! RJ, chodź na chwilę, chcemy ci coś pokazać. Jasne, luz. Zombies. Masz No, chodź, chodź trendy. Chodź, że pokazać będzie. I co ty na to? To twój nowy dom. Widzisz? To miejsce jest specjalnie dla ciebie. Naprawdę dla mnie? Jasne. Chociaż trochę przypomina to, co kiedyś miałeś. Czegoś takiego jeszcze nigdy nie miałem, Lu. Masz. Ja tego nie piję, bo mnie nosi. Dzięki. O, Czy to jest moja torba? No, przynieśliśmy ją. Przecież nie będziesz już spać na tym drzewie. Serio? O! RJ, wypaśliśmy ci ty wino laksa. Złamałem blokadę na dekoderze. Teraz odbiera chyba z tysiąc kanałów. Lepiej weź to, zanim zrobi to mój tata. Wow, Mój własny pilot na podczerwień. Jesteście naprawdę fajni. Bardzo fajni. A teraz kolejny odcinek Kajak Kłamstwo. Powinieneś się wstydzić. Przegarnęliśmy cię, a ty nas wykorzystałeś. Ufałem ci, a tobie od początku chodziło tylko jedno. Nie owijajmy w bawełnę. Jeśli czujesz się jak ostatnie bydle, to widać jesteś ostatnie bydle i tyle. Po prostu to przyznaj. Powiedz na głos. Jestem ostatnie bydle. Ostatnie? Ja tam nie wiem, czy to tak można upraszczać. A ty jak to widzisz, Ardżej? Ardżej? Ardżej. Uuuu, RJ, co ty wyprawiasz, stary? Nie możesz się w to tak angażować. A? Zdobądź żarcie? Na karm bestię. Zdobądź żarcie? Na karm bestię. A? Gdzie jest żarcie? Gdzie jest żarcie? Gdzie jest żarcie? Oh, Vern, co ty tworzysz? No, te rzeczy tam. Skąd je wzięliście? Nie, stop! Chcesz, to sobie pójdę! Dobrze, ty pójś, a ja oddam te rzeczy prawowitym właścicielom. Co? Dlaczego? Dlatego. Ludzie są na nas wściekli. Chcesz skończyć tak jak ten zając? Dlatego zamierzam oddać te rzeczy, żeby łaskawie dali nam pożyć. Vern, ty nic nie rozumiesz. To jest nam potrzebne. Nie, wcale nie jest. Nie zabierzesz mi tego. Właśnie że tak. Zostaw Ech. to. Sam zostaw. Ale ja muszę to mieć. Nie. Ach... Mern... Nic nie mów, żadnych gwałtownych ruchów, chodź. Co? Nie! Nie, nie nabierzesz mnie na jakieś prymitywne sztuczki! Dość! Nie wiem co znowu kombinujesz się. Ale ogór mi lata tak, że drży mi skorupa I wiesz co? Tym razem go posłucham i stanowczo postawię na swój Nie, nie, nie, nie, Goń? Ha! Goń, goń, goń, goń, goń, goń, goń, goń, goń. <ślesenie> <A -ha. ślesenie> O, nie no, Jan! Nie! Do buty! Siaruj! Maruj! Podrzep się! Dobry piasek, Vern, ratuj życie! Ja go jakoś zgubię! Mamodore! Mamodore! co robisz? Zespal go w żarcie. Masz wąt. O, jak go bierzesz za żarcie. Co? Oj, zabierz ludzie. Tigon! Nie, nie, nie, nic mi je nie to A A jest, świetnie, to tylko ja... Aaaa! Wern! Odczep ten łańcuch! GON! Tak! Tak! No biegnie! Terwych dochd. No. Aha, i zabrania się śmieci po godzin <gülüyor> <gülüyor> Jesteś złem. Nie! Vern! Nic ci się nie stało? Chodź os, podnieśmy go. O tak, jasny jasne. Co tam się do licha stało? Co się dzieje? Przepadło. Jedzenie! Przepadło! Co? Przepadło? Jak to przepadło? Zapytaj jego. Vern? Oddałem je prawowitym właścicielom. Co? Ale myśmy przy tym harowali jak zwierzęta! No, naprawdę! I zabraliśmy tego tyle, że po prostu... No, no, dosłownie. A ty, a ty weź się w ogóle. Vern, czyś ty oszalał? Spiżarka była już pełna. Pełna śmieci. A, więc to o to chodzi, tak? Że to, co zbieramy na nasz sposób, jest gorsze od tego, co ty zbierasz na swój, tak? Wasz sposób? Chyba jego sposób. Nie widzicie, że on was chce wykorzystać? <śmiech> Vern, Wstydziłbyś się. Archiei się do tego nie zniżył. Błagam, po prostu mi zaufajcie. Nie widzicie, że coś z nim jest mocno nie tak? Wystarczy, że jest w pobliżu i ogon mi wariuje. Aha, czyli że mamy głodować, bo tobie zadek wibruje. Coś mi się zdaje, że to twoje drżenie bierze się stąd, że jesteś zazdrosny. Zazdrosny? O niego? Tak, bo on działa przyszłościowo, a ty ostatnio tylko zniechęcaj. A żebyś wiedział, że zniechęcam? Do samobójstwa. Widzisz, co narobiłeś? Jak zrobią choćby połowę tego, co im mówisz, za tydzień wszyscy będą martwi. Ale jasne, wykorzystuj ich sobie z czystym sumieniem. Przecież są głupi i naiwni. Kto by się przejmował? Nie jestem głupi. No dobrze, ja nie miałem na myśli, że... Jeśli to nieświadomi... To znaczy, jeśli chodzi o tamte, tamte sprawy... No dajcie spokój, przecież wiecie, że tak nie myślę. Nie, nie, nie róbcie tego. Stella. Ozzy. Hami. Przecież wiesz, że ja wcale... Hami Не есть купи. Прошу. must give the impression ah. that I had the for you were. So disappointed to see me arrive so easily It's only change It's only every thing I know It's only change and I'm only changing Dobranoc vojguardei Dobranas smaku Hiçbir şey yapma. Seni seviyorum. Something that's constant And I only want it to be me But watch Even the stars above Things that seem still are still changing Ahh! Mamsi! Oh! Gotowe? Wedle życzenia. A to pan zamontował? Ten turbo Z tym może być problem, kochana, bo to jest nielegalne w całych Stanach, poza Teksasem. Dla mnie to to może łamać nawet konwencję genewską. Chcę to mieć! Haha, <grystanie> domyślałem się. Stąd pozwoliłem sobie to już zainstalować. Postęp w służbie człowieka. O no, proszę.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 We własnej skorupie mam miejsca, gdzie się nie zapuszczałem. A ty wręcz przeciwnie, jesteś zawsze na luzie i zawsze do przodu. Nie boisz się. Chyba mają rację, po prostu ci zazdroszczę. Vern, zapewniam cię. Nie masz żadnych powodów mi zazdrościć. A zobacz, ile już zrobiłeś. Zawsze wybierałeś dla nich to, co najlepsze. A teraz najlepszy jesteś dla nich ty. A co z twoim ogonem? Ach, głowa mi mówi, zdaj się na ogon, ogon mówi, zdaj się na głowę i koniec końców... Jedyne, co wiem, to to, że boli mnie brzuch. I dlatego ty teraz podejmuj decyzję. Tylko widzisz, ty jeszcze nie wszystko wiesz. Ale ty wiesz, więc... więc w czym problem? W tym, Vern, w tym problem. Widzisz to? Nie, ale mów. Widzisz, aha. Zaczakaj chwileczkę, dobrze? To pani... to pani urządza tę imprezę? Tak, proszę do środka. Przy wejściu znajdzie pan higieniczne nakładki na buty. Tak, tak. A a co to jest? Co? A to? Aha. To taka lista tego, co wtedy przez ciebie straciliśmy. Poważnie? No trochę tam tego jest, jak widzisz. No proszę, nie wiedziałem, że jesteś taki skrupulatny. Tak trzymać. Ale wiesz co, ja znam miejsce tak wypchane jedzeniem, że odbijamy to sobie w jedną noc. Świetnie, to chodźmy. Gdzie to jest? W tym domu, w środku. Co? Aaaaa! To, to w ogóle działa? Nie gadaj, zrzuć! No więc Vern chciał powiedzieć... Chociaż w sumie to trudno tak streścić, raptem w kilku słowach, ale... No przepraszam. Och, ty młodź! Baj, Okej, to teraz część właściwa! Taka sprawa! Otóż pułapki zastawione są tu. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu i tu. Tu, tu, tu, tu, tu. Większe, tu i tu. I tu. I chyba kilka tu. Na no cudnie to wszystko? Nie. Na całym terenie są czujniki laserowe. Wszystko, Gravern? Jaki zielony jesteś? E, zamyśliłem się na chwilę, ale mam ogólne pojęcie. Czujniki, pułapki, chyba będę musiał zmienić pancerzyk. To jesteśmy my. Ja chcę być samochodem! Ja będę samochodem! Właśnie, że ja! Ty będziesz but. But jest dla frajerów. A nie wolałbyś być tym superfajnym żelazkiem? Hej, to nie ma znaczenia. A w ogóle to ja będę autem. W końcu to ja tu kieruję. Zasadniczo plan ma trzy fazy. Faza pierwsza – zaciemnienie. Faza druga – wejście. Faza trzecia – wyjście złapawszy szamę. O, ale to jakaś przeklęta forteca. Ściany gładkie jak szkło, drzwi antywłamaniowe. Jak tam wejdziemy? Obroża, moi państwo. No poważnie, właśnie obroża. Działa jak klucz. Otwiera się ją drzwi i... No i co? Może ci się wydaje, że tak po prostu ci ją da, tak? Nie mnie, moja mała fan fatal Tobie... Jej? Mnie? Tobie, Stella. Przekonasz kocura, żeby ci ją oddał. Posłużysz się... Smrodem, wiem. ...osobistym urokiem. <śmiech> to ja się zaśmiałem? Posłuchaj, Nie Przepraszam, może przez te cyngle trochę straciłeś ostrość widzenia, ale jakbyś nie zauważył... To jestem skunksem. Na pierwszy rzut oka może, ale ja patrzę poza to Stellą i widzę kotkę. A my tylko musimy trochę ją podrasować. Nożyce. Nożyce? Ej, proszę bardzo. Co no ty, co? Ej, ej, ej, węgiel. Węgiel? Ale... Odwania. Sok pomidorowy. Korek. Korek. Tylko spróbuj. No. Jeszcze jedno Ała! O, dość gotowe Panie i panowie, nasza rola dobiegła końca No, no O, mamciu Nie no, poważnie, kurczę Co? O Miau Kurcze! kurczę. O, jadzie. No dobra, moi państwo, już czas. Wchodzimy tam. O, znowu pomyłka, niech to diabet. Ale one wszystkie wyglądają całkiem jak prawdziwe. Niech cię szlak, podlewców Flemingów z formy. No dobra, Kami. Czekaj! Kami! Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Nie, nie, nie, nie, nie, nie! Ach! Kami! Mówiłem ci, to ciastko to śmieci! Co się Macie jakieś problemy? Nie. Aha! I tu cię mam. Tak jest, Chami? Tak jest. Gąsiatełko. O tak. Tak jest. Tak jest. Bardzo dobrze. Tam tak, tak. No złapię. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No, łapie, mój ty oszołomko, no? Bingo. Gotowe, faza druga. Myślałem, że na tym etapie będziemy martwić, czyli dobrze idzie. Dobra, złotko, twoja kolej. Ta, miejmy nadzieję, że ten kot to skończony debil. Podkład, start! Nie krok, kota, kota, miał paszczo, być krok. No, chyba, ten paszczo, paszczo. krowy, są takie... Co narusza teren? Jesteś kotem, jesteś kotem, jesteś kotem. Hej, e, e, znaczy się ja jestem. E, miau. Coż, istotnie. No się, Ba ba baba. Ba. No już zabieraj się stąd. Moja pani nie ma zwyczaju dokarmiać jakichś przybłęd. Jakichś przybłęd? Dobra, zamkciałeś. Co zabrą? Ej, ale masz fajną obrożę, kolego. Mogę ją sobie obejrzeć? Nie, nie, nie, nie, nie, bliżej nie podchodź. Nie zamierzam bratać się z plebsem, który nie wie, co to kuweta. <śmiech> Brac, brudny gburze. Brudny gburze? <śmiech> brudny gburze? O, mam mamciu, doigrał się. Dobra, będzie tego. Powyżej uszu mam kolejnych śwoków, którzy jak tylko mnie widzą, to dają nogę, bo myślą, że jestem brudna. Coś ci powiem, mądralo. Nie po to północy się robiłam na bóstwo, żeby potem jakiś tłusty kastracik mówił mi nie. Stary, ja sobie nawet tyłek musiałam malować, bo o korku to już nawet nie wspomnę. Dość. Jeszcze nikt. I to nigdy nie mówił do mnie w ten sposób. <śmiech> to mnie obraża. I podnieca. Ale stary, ja tak mogę całą noc i dłużej. I pa Dobra, moi państwo, jedziemy. Jesteś twarda i roztaczasz taką jakąś przemożną aurę. A, a że w sensie Boże... Masz coś takiego w oczach. W oczach? Masz w nich taki dziki fatalizm. Dziki fatalizm. Kurteczka. Wiecie, to chyba jest ten moment, kiedy się trochę zamyśliłem. Czy te małe buciki i samochodzik naprawdę tam weszły? To co, zdradzisz swoje imię? Tak ostrzegam, że jest egzotyczne, wiem, jestem Persem, a brzmi ono Książę Tigerius ma chmut szachbas! Uuu, zapachniało kebabem. Ale może ja bym ci mówiła... Tiger? <śmiech> ale to wszystko... Jum. Wow, Jum. ale wypas! No to wygląda na to, że jesteśmy w domu. Wszyscy na stanowiska. No. No, ślisko, ślisko, ślisko, ślisko! Na pomoc! Chowasz pazur? Będzie dobrze. A, jasne. Jest lepiej! A -a. No, za, za, się tym zajmę. Co to było? E, to? To tylko serce mi wali. Chcesz posłuchać? Mm. taj uh. Dobrze, dobrze, jest dobrze, pakujcie panty., oh, uh. no to hop! Wawer. No ma pięknie. Uh. Chyba się uda. Albo mój ojciec. Miał wręcz niespotykanie płaską twarz. Mm. Był pięknym mężczyzną, ale udławił się kłakiem. A no coś niebywałego? Tam w środku mam taką wielopoziomową drapaczkę i często ją drapię. Chodź, pokażę ci! Nie, nie, nie, nie, nie, nie. A może teraz ja coś o sobie? Dobrze, dobrze. Świetnie idzie, świetnie idzie. Co to jest? To? Taki patent, który rano wywabia ludzi z łóżka. A, A także? Szybko, szybko, schowajcie się! Ha zybko, szybko. No dobra, zbierajmy się za nim będzie za późno. Nie! Nie ruszę się bez pyrków. Co? Lou, Penny, wy pod telewizor. Heather, ty filuj, czy człowiek nie wraca. Robi się, RJ. Nie, Heather, zaczekaj. Mój ogon. Mój ogon. RJ, wózek pełen, wynośmy się stąd. Spokojnie, Vincent. Daj mi jeszcze jedną sekundę. Vincent? Gdzie? Jaki Vincent? A, e, Vern, Vincent, tak mi się powiedziało. To znaczy, mi się <śmiech> powiedziało. E, wiesz, no, nie chodzi o niedźwiedzia. A zresztą, dlaczego by miało? <śmiech> Jaki tam niedźwiedź? Hmm? O! Wzrok! Traci ostrość Wiotrze ją! Heather? O, Heder. Jakiś zdechły, biały szczur zalega mi na półpiętrze! Myślałem, że już nie żyjesz. Miałam dobrego nauczyciela. No, moja krew. No, chodź do tatusia! Pośpieszmy się, zaraz będzie draka. Co ty tam robisz, RJ? Ja nic. No to chodźmy stąd, Przecież już wszystko mamy. Nie, jeszcze nie. Ale co ty mi tu opowiadasz? Mamy więcej niż nam potrzeba. Słuchaj, mam jakieś pięć minut, żeby przekazać ten wózek żarcia niedźwiedziowi mordercy. A jak w oh. nie będzie pyrków, to zastąpię je ja. A teraz zostaw mój ogon. Co? Puść Ha O, przepraszam, na mnie czas? Stella! Stella! A co z nami? Stella! A! A! Oh, Stella! Posłuchaj, to nie twoja wina, ale to się nie może udać, rozumiesz? Bo bo ja jestem... Otóż to. Miło było mi cię poznać. Odpadaj! Naprawdę ci to nie przeszkadza? Nie. To cena idealnie płaskiego nosa. Jestem pozbawiony węchu. Facet pozbawiony węchu. Do włazu! Tędy! Raz, raz, raz, raz, raz! Tędy! Zabawimy się! Uśmiech! Chodź miła! Tendi za mną na zewnątrz! Buenos días, Gajinco. Czyściciel znów zwycięża? O, ale pani śmierdzi! Bo pozwoliła się splugawić mój. Ej, Skarbie, przestań się mazgaić. Pozbędziemy się tych maleństw możliwie szybko i bezboleśnie. Nie! Nie bezboleśnie! Właśnie, że jak najboleśniej! Miło się z panią robiło interesy. Chcę z nami zrobić. Mama. Ja, ja sama nie wiem skarbie. Ja nie chcę umierać, tato. Nie tak na serio. Nic, nic nie ma, się, słonko. Jakoś to będzie. Miałeś co do niego rację, Vern, mogliśmy cię posłuchać. To wszystko przez nas. Nie. Wiedziałem, że nie można mu ufać, a jednak się na to zgodziłem. To ja nas w to wpakowałem. Och ty! Vincent! <śmiech> no więc popatygowałem się tu, żeby cię ubić. Ale pomyślałem, popatrzę. I muszę powiedzieć, że te hece warto było zobaczyć. To było chyba najbardziej podłe, wyrachowane i samolubne zagrań, jakie w życiu widziałem. Klasycznie, Andrzej. Ty garnia żarcie, a ich zgarnia rakasz. Jak tak dalej pójdzie, to zajdziesz równie wysoko jak ja. Będziesz miał wszystko, czego zapragniesz. Ale ja już to miałem. Co, ich? Kogo ty chcesz oszukać? Sam mi powiedziałeś, że jesteś rodziną jednoosobowo I zawsze tak będzie. Tacy jak ty i ja inaczej nie mogą. A że kilku frajerów się przy tym poparzy, bywa. Takie jest życie. Wierz mi, nie potrzebujesz ich. No więc właśnie. Potrzebuję. A teraz? Oni potrzebują mnie. A mnie przyda się to Co jest I to wyskoczył skoczył mi byder, nic ci nie jest no. Ty szopie w Wow, Stella, ja was uwalniam! Jakiś minimum szacunku! ci nagazuje, że jeszcze wnuki ci będą śmierdzieć! Niedźwięk! Co takiego? Niedźwięk! Co? Niedźwięk! Czy jak? Niedźwięk! Wszyscy zginiemy! Mamy problem! To tak jak w automazakrze 4! Co? Jeden przycisk! Jeden przycisk! Proszę wybrać punkt docelowy. Do domu! Zabnieś nas do domu! Wybrałeś ostatni punkt docelowy. Zawróć nie łamiąc przepisów. Robi się! Kami, opość tę szybę! Nie ufam oszukańcom! La, la, la, la, la, la, la, Dzieciaki, la, la, la... Dzieciaki! Zgubcie tego niedźwiedzia! Jakie mamy uzbrojenie? Ty jest jakiś młotek! Super! A. A. O, oh! ty oh, goy naraszcie. Hej, hej, wpuśćcie mnie, wpuśćcie! Nie! Ty przeinguowany oszust. On próbuje nam pomóc. Wpuść go. Po tym wszystkim co nam zrobił? Przecież po nas wróci. To szkoda, że z niedźwiedziem. Nie Chyba z nami nie wchodzi. Nie wpuść. Ja nigdawam, durdracty jazdź. Ale bo to on zaczął. Mówię wam, on próbuje nam pomóc, serio. Ależ, Verne, to ty nam zawsze mówiłeś, ogon nie kłamie. Ale teraz tam nic nie czuję. Może A... to... Trzeba było tak od razu. Hej! Ciecholę, Zabiję cię, Arze. A potem całą resztę. Uważaj! Bezwłocznie skręć w lewo. A... Hey! <laughs> Koniec trasy. Wszyscy celi? Szybko! Przeklęta kontuzja z oh, oh. Mamo, nie oh, oh. w roku. Już, już, już! Lou? Penny? Dzieciaki są? Kami! Straszny klaun. Uwaga! To kosiarka, Ben! Ono ma kosiarkę! Siarkę! Szybko, szybko! Nie chcę was wszystkie zezlędne z, z kobieti! Wynuszcie się z powrotem do lat! O nie! Ha, ha, ha. Co, chcecie się zabawić, tak? Proszę bardzo, będzie zabawa. Dzieci! Penny, uważajcie! Pani! Pani! Dość tego! Vern, zabierz całe towarzystwo! Ha? Ja go zajmę! Poszalałeś, zabijecie? To i tak o mnie mu chodzi! Po prostu chroni swoich bliskich, Vern! Taki mam zamiar, ale bez żadnych wyjątków! Na pewno znajdzie się jakiś sposób! Nie mamy czasu! Hany! Ha? Ha? Kofeinka! <gry> Hej, Vincent! Miałeś rację, kto pyrka zje, ten wie, że nie powie już nie! RARGEY! Teraz kami! Lec! Lec! Uh hoo -huh. uh -huh. <laughs> ci samej to turbo odfutrsać przygotujcie się na małe ukłucie Jesteś geniuszem, chłopie. O, dziękuję. A ty, Vern, żebyś mi tego nigdy nie zwężał. Ta. Fajnie, że ci się podoba. A teraz zdejmuj i oddawaj. To jedziemy. Park Yellowstone czeka, misiaczku. Ale wie pani, że turbootwórczacz jest nielegalny? Panie władzy, błagam, to wszystko ten naciągacz! On mi go wcisnął, ja naprawdę nie mam z tym wszystkim nic wspólnego! O, był w pani ogrodzie, na rachunku są pani dane, więc opowie o pani przedsąd. Nie! To ja tu jestem ofiara! Puśćcie mnie! Ja jestem niearesztowalna! Jestem przewodniczącą samorządu mieszkańców głowie. Nie dajcie jej uciec! Ostrożnie! O, o nie! O, o nie! O, nie! O, nie! O! Udało się! Udało się! Udało się! Udało się! Udało się! Udało się! Lini... Tu jestem, złotko! Estela! Więc to jest ten wasz plebejski las. No... Podnieca mnie. Teraz jesteś tylko Wiesz co, Arzj? Um, tak dla informacji. Jakbyś powiedział nam, że całe to zbieranie jedzenia to żeby spłacić wściekłego niedźwiedzia, zwyczajnie byśmy ci dali. Naprawdę? Jasne. Tak to już jest w rodzinie. Trzeba sobie pomagać. Tylko że ja nigdy nie miałem rodziny. Wiem. Ale możesz mi wierzyć, to to to właśnie jest nowe, lepsze życie. Szkoda, że nie powiedziałeś mi tego wcześniej. Ta, no to typowe niedomówienie, w najlepszej rodzinie to się zdarza. To co powiesz? Chcesz być jej częścią? Och, ty mordo, jedna oh. szopie niebrony, kocha. Nie ma to jak pierwszy tydzień wiosny, co? Zaraz, zaraz, to znaczy, że zostało tylko 267 dni do zimy. Skąd my teraz weźmiemy jedzenie? Tak? Pan z przodu? Napełniłem po brzegi. Eee. Eee. Kiedy? Jakie. Jaki jaki? No, no! Znalazłem swoje żołędzie! rocking the suburbs From Downing News to Chevy Chase We're rocking the suburbs We numb the muscles in our face We're rockin' the suburbs We feed the dog and mow the lawn Watching mommy bounce the checks While daddy juggles credit cards Let me tell y'all what it's like watching Idol on a Friday night In a house built safe and sound On Indian burial ground, sham on. We drive our cars every day To and from work both ways So we make just enough to pay To drive our cars to work each day Hey hey We're rockin' the suburbs Around the block just one more time We're rocking the suburbs Cause I can't tell Which house is mine We're rocking the suburbs Down. We part the shades and face the facts They got better looking Fescue right across The cul-de-sac Real Estate Rising Stars Get Rich Quick Seminars Self-Opera Magazines 40,000 Watt Nativity Scenes Don't Freak About The Smoke Alarm Mom Left The TV Dinner On Yeah We're Rockin' The Suburbs From Downing Muse To Chevy Chase We're Rockin' The Suburbs When I'm the muscle To moi drodzy jest telewizor. Ludzie oddają mu cześć przez 24 godziny na dobę. Holy, ale... Super. Ludzie mają głęboką potrzebę kontaktu ze światem zewnętrznym. No patrzcie państwo. Poza tym lubią wygodnie posadzić tyłek. Telewizor skutecznie zaspokaja obie te potrzeby. Kurczę, fascynujące. No, już, już, już dzieci. Przed telewizor. Nie uciągać się. Chrupki macie? Telefon do przyjaciela. No telefon do przyjaciela, no. No telefon do przyjaciela. Nie mogę znaleźć pilota. Ej, Jerzyk, ścigamy się? Czy ktoś widział pilota? to spokojnie. W sumie można by się trochę pogapić. Dzisiaj się okaże, czy to jej matka, czy tak naprawdę to wychowali ją cyganie. No, no, dokładnie. To tak jak w Star Treku, jak mieli ten projekt Genesis, ale ten Facio chciał go im wykraść, żeby być nieśmiertelny. Ale to był szczególny przypadek. Nie wiem. Widziałem na niemieckim kanale. Chce ktoś gumisia? Ja chętnie. Jerzyk, podaj to, lub. Mmm, pycha! Co to? Spoks! Ej, weź zostaw! To się nazywa wyżerka. Co? tłuszczowego ciacha? To ja już chyba wolę styropian. Ja jadłem styropian. Jest beznadziejny. Smakuje jak styropian. Cii, zaczyna się. We're rocking the suburbs everything we need is here we're rocking the suburbs but it was here last year we're rocking the suburbs you'll never know when we are gone because the timer lights upon and turns the cricket noises on each night yeah yeah we're rocking the suburbs yeah Suburbs! supermarket i can no longer shop happily i came in here for the special offer a guaranteed personality i wasn't born so much as i fell out nobody seemed to notice me we had a hedge back home in the suburbs over which i never could see I heard the people who lived on the ceiling scream and fight most scarily. Hearing that noise was my first ever feeling. A house spin all around me. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for the special offer, A guaranteed personality. I'm all tuned in. I see all the programs. I save coupons from packets of tea. I've got my giant hit discotheque album. I empty a bottle and feel a bit free. Cats in the holes and pipes in the walls make me noises for company. Long distance callers make long distance calls, and the silence makes me lonely. I'm all lost in the supermarket.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 Personality. I'm all lost in the supermarket. I can't no longer shop happily. I came in here for the special offer, a guaranteed personality. Hey, hey, hey, hey. Yeah, yeah, yeah, yeah. How <coughs> O, ale się na spadki! Jak są to jedziemy. Trochę słabły jak ta finał. Szlak.